Bracia i siostry, ukochani przez Chrystusa aż po krzyż, trwamy podczas naszych ostatnio czwartkowych nabożeństw w rozważaniu nad treścią pierwszego przykazania Bożego Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. To przykazanie jest bardzo szerokie, zawiera różne zagadnienia życia ludzkiego, a dziś pochylmy się przez chwilę nad przyrzeczeniami i ślubami. Taki jest ten temat dzisiejszej naszej refleksji. Moi kochani, przyrzeczenia i śluby wynikają z cnoty religijności, są aktami miłości do Boga. Nie wynikają z natury człowieka, nie są wrodzone, nabyte, nie, nie jako gotowe. Są czymś nowym, czymś więcej, co dajemy Panu Bogu. Co to zatem oznacza? Oznacza to, że przyrzeczenia i śluby wymagają wysiłku, poświęcenia, pielęgnowania. Na przykład tak jak niektórzy wiedzą, uprawa sałaty, pomidorów, kwiatów wymaga zabiegania, troski, spulchniania ziemi, wyrywania chwastów, plewienia, nawożenia. A po kilku latach może nawet znudzić się uprawianie Trzeba zatem odkryć na nowo piękno tej pracy, jak i każdej innej pracy. Tak jak trzeba odkrywać na nowo piękno przyrzeczeń, choćby tych trwających długo, jak przyrzeczenia Chrztu Świętego, przyrzeczenia małżeńskie czy kapłańskie. Kto zatem, moi kochani, przysięga i czyni ślub winien nastawić się na walkę, Powinien czynić to z miłości do Boga i bliźniego. Powinien dostrzegać ich piękno. Nagroda jest cudowna, wspaniała. Uczestnictwo w życiu samego Boga, wewnętrzna wolność, wymodlone łaski to tylko niektóre owoce przyrzeczeń i ślubów. Czym są, idąc głębiej, przyrzeczenia i śluby? Katechizm w numerze 2101 uczy nas tak. W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo i święcenia kapłańskie. Chrześcijanin kierując się pobożnością, może przyrzec Bogu określony także czyn, modlitwę, jałmużnę, post, pielgrzymkę itd. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest przejawem szacunku należnemu Boskiego majestatowi i miłości wobec wiernego Boga. zatem ten punkt katechizmu, moi kochani, mówi o przyrzeczeniach, między innymi po pierwsze wynikających z sakramentów, z czterech sakramentów przyrzeczenia chrzcielne, za chwilę sobie wszyscy je odnowimy. Możemy w czasie Eucharystii dokonać takiego aktu. Mówi o przyrzeczeniach wynikających z bierzmowania, mówi o przyrzeczeniach wynikających z kapłaństwa, ksiądz diecezjalny, czy ojciec zakonny przyrzeka swojemu biskupowi posłuszeństwo, trzy rzeczy przyrzeka ksiądz, posłuszeństwo, celibat i modlitwę, liturgią godzin, modlitwę brewiarzową. Te trzy rzeczy Kapłan przyrzeka Bogu. I przyrzeczenia małżeńskie, i też obecni tu małżonkowie dzisiaj będą mieli możliwość, aby wspólnie odnowić przyrzeczenia związane ze sakramentem jedności. Ten punkt katechizmu mówi także, że człowiek poruszony natchnieniem Ducha Świętego. Może Bogu coś przyrzec. Na przykład niektórzy przyrzekają, że dopóki siły im będą wystarczać, będą pielgrzymować pieszo na Jasną Górę. To takie bardzo hojne, obfite, długodystansowe przyrzeczenie, wymagające też cnoty roztropności. Inni przyrzekają Bogu, że będą odprawiać codziennie, na przykład przez rok, Część różańca, a później bardzo często się okazuje, że tak przez to przyrzeczenie zżywają się z, materią, z matką Bożą, z różańcem, że już to zostaje normą, praktyką, wymiarem przyjaźni z Matką Najświętszą. Inni przyrzekają, także piszą na piśmie przysięgę abstynencką na rok, na pięć lat. Na dziesięć, na całe życie mieliśmy taką propozycję, tutaj krucjaty wyzwolenia człowieka przed mszą świętą i to przyrzeczenie ogromnymi owocami y, y, pulsuje, ale często szatan próbuje się dobrać, złamać wolę człowieka. Przeróżne są przyrzeczenia, obietnice, które człowiek może Składać Panu Bogu, które człowiek może podejmować także dołączając miłość, do miłości Pana Boga, miłość do bliźniego. Na przykład przyrzeczenie stałej pomocy komuś, jałmużny, przyrzeczenie postu w danej intencji ze względu na Pana Boga najpierw, a później ze względu na wyzwolenie się z jakiejś wady, grzechu albo w intencji nawrócenia na przykład kogoś, pijącego w domu. Różne mogą być przyrzeczenia. Katechizm mówi także, moi kochani, o ślubach. Ślub to jest świadome i dobrowolna obietnica uczyniona Bogu, mająca za przedmiot dobro możliwe, lepszy, którą należy wypełnić z pobudek cnoty religijności. Ślub jest aktem pobożności. Moi kochani, śluby są różne, ale najczęściej dotyczą osób konsekrowanych, osób zakonnych. Mamy tu z nami dzisiaj siostry czy ojców, także te śluby dotyczą braci i one zawierają w sobie ubóstwo, ślub ubóstwa, czystości i ślub Posłuszeństwa. I jeśli ojcowie zakonni stają się kapłanami, przyjmują święcenia kapłańskie, to ślubują bóstwo, posłuszeństwo i czystość, ale także przyjmują święcenia kapłańskie, tak jak my księża posłuszeństwo biskupowi ordynariuszowi miejsca, modlitwę liturgią godzin oraz celibat, w którym oczywiście czystość się zawiera w tym powołaniu. Rodzice ich chrzestni, moi kochani, w imieniu dziecka przyrzekają Panu Bogu wierność. Te przyrzeczenia chrzcielne odnawiamy podczas Wigilii Pasalnej oraz podczas bierzmowania. I trzeba nam to czynić, tak jak za chwilę uczynimy, z wiarą. Z takim serdecznym oddaniem się Bogu, że my chcemy być na własność Bogu i nie bójmy się, bo Pan Bóg nam niczego nie zabiera. Właśnie wyrywając nas z różnych pułapek myślowych, stylów życia niewłaściwych, odziedziczonych nieraz po rodzicach, bo tak się ktoś wychowywał od dzieciństwa, w młodości, w patologicznej rodzinie, to Pan Bóg nas chce z tego wyrwać. I nieraz ktoś latami się broni, dopóki przejdzie pewien moment i zrozumie, że naprawdę ani ksiądz, ani żona, czy mąż, czy dziecko, czy babcia, czy dziadek nikt nie chce nikomu odebrać. Właśnie chce dać prawdziwą wolność. Moi kochani, w tej refleksji nad przyrzeczeniami i ślubami bardzo ważnym jest pewien aspekt. Bardzo ważne. Ważne jest kierowanie się na pierwszym miejscu pobożnością, czyli miłością do Pana Boga. Przyrzeczenie czy ślub to nie może być układ z Panem Bogiem. Ja daję ci pielgrzymki, a ty mi na przykład daj wygraną w totolotu. Ważne jest, czym jest owa pobożność, taka postawa. To moi drodzy, pielęgnowanie zażyłości z Bogiem. Pielęgnowanie zażyłości z Bogiem przyjaźni. Najpierw trzeba dać w sercu Jezusowi odpowiedź, że jest Zbawicielem, że od Niego wszystko zależy, że Jego będę słuchał, nawet jak nie będę rozumiał pewnych rzeczy. To będę słuchał. Wierność tu się kłania wierność, kochani, wszystkim przykazaniom, bez robienia sobie wyłomu warunku, że na przykład gdzieś tam w dziedzinie czystości, a może tu będę podpalał papierosy, a może gdzieś będzie jakaś obojętność na bliźniego, nie będę się przejmował niektórymi ludźmi, a tak naprawdę taka obojętność to jest jednym, jedną z form nienawiści bliźniego, braku nieraz przebaczenia. Nie możemy sobie robić różnych ale! Diabeł jest mistrzem, ale! Wierność przyrzeczeniom i ślubom kosztuje człowieka. To nie jest łatwe. Trzeba nastawić się na wysiłek. Mogliby tu małżonkowie obecni z pewnością dać różnego rodzaju świadectwa w tym względzie. Nie tak dawno rozmawiałem z mężczyzną, mężem, dwudziestoparoletnim mężem staż małżeństwa, gdzie rzeczywiście sytuacja w rodzinie dość trudna i mówi proszę księdza, ja już nieraz nie mogę, ale kocham i jestem wierny. Więc jest to pewien wysiłek. Małżonkowie w różnym etapie swojego życia małżeńskiego przeżywają Ogromne próby. I Teraz jest pytanie, czy wierność jest oddawana Bogu, omadlana. Papież Franciszek mówił ostatnio, że jesteśmy prochem, ale Bóg kocha właśnie taki proch. I to jest to uznanie w pokorze, że jesteśmy zależni we wszystkim od Pana Boga. Moi drodzy... Prośmy dzisiaj z ufnością, odnawiając przyrzeczenia chcielne i przyrzeczenia małżeńskie, abyśmy mogli ugruntować się wierności Panu Bogu. A z pewnością dzisiaj także nasza modlitwa w Kościele serca Pana Jezusa zaowocuje konkretnymi postanowieniami. Może pojawią się nowe przyrzeczenia. Może właśnie dzisiaj do niejednego serca Pan Bóg puka, trzeba całkowicie przestać pić, używać alkoholu. Albo trzeba przedłużyć przysięgę, albo trzeba wejść na drogę czystości, trzeba popracować nad swoim językiem i na kierownictwie duchowym omawiać kłamstwo, plotki, obmowy, oszczerstwo. Przekleństwa, może życzenie źle, może jakaś forma nienawiści. To wszystko Duch Święty będzie w nas poruszał, działał, dlatego nie zmarnujmy tych natchnień. Teraz, kochani, powstańmy. Odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, uczyńmy to z wiarą. Pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Rzeka. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Rzeka. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Rzeka. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi, dziewicę umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara.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 związanych z sakramentem małżeństwa. Niech bracia i siostry, nasze przyżyczenia i śluby będą ku większej chwale Bożej, ku pożytkowi naszych dusz. Amen.